Jako chrześcijanie, ludzie wierzący, nowonarodzeni jesteśmy obdarowani całym mnóstwem przywilejów. <śmiech> Jan Ewangelista w swojej Ewangelii, w pierwszym rozdziale. Pisał Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 12 werset. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w Imię Jego. Przywilej, czyli prawo do czegoś, coś co otrzymujemy od Boga i co jest dla nas ważne. Chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat, który jest nam bardzo dobrze znany, na temat przywileju, który otrzymaliśmy od Boga, a mianowicie o modlitwie. Chciałbym te słowa również jako pierwsze skierować do siebie i wiem dobrze, że bardzo nie domagam w tym temacie i muszę z szczerością powiedzieć, że za mało się modlę, za mało mamy wiary i myślę, że każdemu z nas brakuje tego właśnie, żeby częściej się modlić, żeby więcej prosić Otwórzmy Ewangelię Łukasza, jedenasty rozdział <Ky> od pierwszego do czwartego wiersza Ewangelia Łukasza 11 rozdział od pierwszego do czwartego wiersza. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, się, mówcie, Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Uczniowie pragnęli, żeby Pan Jezus nauczył ich modlitwę. Modlitwa, którą przeczytaliśmy, jest bardzo dobrze znana na całym świecie. Myślę, że Pan Jezu ucząc uczniów tej modlitwy, nie miał na myśli tego, żeby ją powtarzać dziesięciokrotnie, stukrotnie w ciągu dnia, gdyż uważam i tak to jest też wykładane, że ona jest jako wzór. W tej modlitwie możemy zauważyć siedem warunków i siedem próśb, jakie są skierowane do Boga. Uczniowie chcieli, żeby Jezus ich nauczył, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I Pan Jezus czyni to. I jako pierwszy warunek, jako pierwszy czynnik, który w modlitwie powinien się zawierać, czytamy Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Pierwszy warunek. Nasz Ojciec, Bóg, jest, nie wiem, my jesteśmy na ziemi, ograniczeni czasem. Ale Bóg jest święty. I czytamy święci imię Twoje, czyli niech imię Twoje, Boże Ojcze, będzie uświęcone. Czytamy w księdze Izajasza, bardzo znany fragment szóstego rozdziału, kiedy aniołowie mówili święty, święty, święty jest Pan, Bóg zastępów. Bóg jest po święty. Jak bardzo ważne to jest, aby właśnie w taki sposób podchodzić do Boga, który jest święty, który jest czysty. Jako drugi warunek czytamy: Przyjść Królestwo Twoje. Kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, mówił o Królestwie Niebios. Królestwo Niebios jest wśród nas. Królestwo Niebios to wszyscy wierzący na całym świecie. I my również jesteśmy już przeniesieni do Królestwa Niebios. Panie Jezus mówił tak wiele w przypowieściach do ludzi. Podobne jest Królestwo Niebios, o tym czytamy w Ewangeliach Mateusza najwięcej chyba. Czyli żyjemy w Królestwie Niebios, jako wszyscy wierzący jesteśmy już przeniesieni do tej chwały, mimo że jesteśmy na tej ziemi, ale jesteśmy otoczeni Bogiem, otoczeni Panem Jezusem. Wiemy, że Królestwo, które nadejdzie, Królestwo Boże, które Pan zaprowadzi i również zaprowadzi kiedyś trzyletnie Królestwo. Jako trzeci czynnik, jako trzeci warunek, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na Ziemi. Myślę, że trzeci warunek, bądź wola Twoja. Możemy mieć bardzo często z tym problem, kiedy przychodzi choroba. Chorują wśród nas i wielu braci i sióstr. Kiedy przychodzą do świadczenia, to modlimy się. Panie uzdrów, Panie ulecz. A jednak, czy jesteśmy w stanie się godzić z wolą Bożą? Czy to jest naszym priorytetem w modlitwie? Że Panie, jakkolwiek Ty uczynisz, tak będzie dobrze. To pomóż nam zrozumieć, jaka jest Twoja wola pomóż nam dopasować się do tego I myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że Bóg chce naszego dobra Mimo, że czasem doświadczenia mogą boleć To jednak Bóg chce jedna dla siebie w pierwszym liście Jana czytajmy. Piąty rozdział od 13 wiersza. 1 list Jana, 5 rozdział od 13 wiersza. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego, Woli wysłuchuje nas, a jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy czyli modlitwa według woli Bożej. Nie według tego, czego ja pragnę, według tego, co uważam, że będzie dla mnie najlepsze, ale modlitwa zgodnie z tym, czego Bóg dla nas chce. Myślę, że taki właśnie powinien być priorytet w naszej modlitwie, żebyśmy widzieli, jaka jest wola Boża w naszym życiu. Kolejny, czwarty czynnik, czwarty warunek modlitwy Chleba naszego poprzedniego, daj nam na każdy dzień. To również dość, nie wiem czy można powiedzieć, przestarzałe, ale coraz mniej aktualne. Żyjemy w czasach dobrobytu i jest to widoczne. A jednak narzekanie zamiast maleć wzrasta. Posiadamy coraz więcej i więcej i być może coraz ciężej nam za to dziękować. Być może jesteśmy roszczeniowi i wydaje nam się, że już sami sobie na to zapracowaliśmy, bo ciężko hanujemy, no to nam się należy. Ale czyż nie jest tak, że to wszystko jest od Boga, że wszystko Bóg nam podarował, że Bóg daje nam talent, daje nam możliwość, daje nam pracę. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza pisał, pierwszy liście do Tymoteusza, szósty rozdział, ósmy werset, A jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Panie Przewodniczący, to jest nasza odpowiedzialność. Jeśli Bóg podarował nam więcej, to powinniśmy za to umieć dziękować. A jeśli ciężko nam jest dziękować za tak wiele, co już otrzymaliśmy, to jak będziemy mogli dziękować za doświadczenia? Jak będziemy mogli dziękować, gdy by... <śmiech> przyjdzie wieda będzie ciężko, to jest nasza wielka odpowiedzialność przy Bogiem, który tak wiele nam podarował. Piąty czynnik. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Odpuść nam nasze grzechy, nasze winy, nasze słabości jak i my odpuszczamy każdemu winowajcy stem? Nie jak odpuszczamy naszemu bratu czy siostrze w Chrystusie, ale winowajcy. Bo łatwo jest być może przebaczyć komuś, kto uczynił coś małego. Ktoś, kto nas zawiódł ze zgromadzenia, z rodziny. Jesteśmy rodziną, więc musimy żyć ze sobą. Ale czy łatwo jest wybaczyć winowajcy? W Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale. Ewangelia hmm. ja Mateusza, V rozdział, 44 w. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. I muszę przyznać, że sama, sam mam z tym problem. I jest tak wiele sytuacji w naszym życiu w ciągu tygodnia. Denerwujemy się chociażby na drodze, bo ktoś nam zajechał I już chcemy go strąbić. Myś tak sobie tam na niego powyzywamy. No i nam ulga trochę przychodzi, tak? Ale nie. Bóg mówi co innego. Pan Jezus mówi co innego. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest trudne, to jest nauka dla nas, ale Pan Jezus nie daje nam poprzez nie do Jeśli pracujemy nad swoim życiem, jeśli uciekamy do Niego, to Bóg będzie nas kształtował. Czy chcemy dać się kształtować? Kolejny czynnik szósty. I nie wódź nas na pokuszenie. To jest tak, y Trudno u nas y, sformułowane, tak jakby Pan Jezus dawał nam pokusy. Czy to On nas prowadzi do tego, że my ulegamy jakimś pokusom? W nowym tłumaczeniu jest napisane, jest to inaczej to przetłumaczone, może tak łatwiej. I mądrzy przy nas w chwili próby. Czytamy w liście do Efezja, z czym toczymy bój, ten znany fragment. wstawała do Efezjan szósty rozdział dwunasty wiersz gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem między nadziemskimi władzami ze zwierzchnościami z władcami tego świata ciemności z złymi duchami w okręgach niebieskich bój, który toczymy na co dzień nasze słabości tak często wychodzą na zewnątrz Denerwujemy się, złościmy się Ale to powinno być właśnie tym warunkiem naszej modlitwy Panie bądź przy nas Stój przy nas i chroni nas do tego Abyśmy mogli dać odpór diabłu Abyśmy mogli w Tobie zwyciężyć Aby to było naszym postanowieniem naszym, Naszą walką do tego, żeby, żeby dawać Odpór temu, co jest tego świata, temu, co Boga nie chwali I ostatni, siódmy, czynnik, siódmy warunek tej modlitwy. Ale nas zbaw ode złego. Ostatni. Zbaw nas od złego. Akurat w na naszej szerokości geograficznej może nie ma takich zjawisk, ale czytamy ostatnio o trzęsieniach ziemi, o huraganach, które Wieją na, na innych kontynentach, w Stanach Zjednoczonych, chociażby, kiedy ludzie widzą, że nadchodzi huragan z tak potężną siłą, i nie potrafią zrobić nic tylko czekać. I czekać dużo na wiadomości, że wiatr albo osłabnie, a może się wzmocni. I kiedy wieje 250 na godzinę, to myślę, że ich wiara jest mocno wykorzystywana i sprawdzana. Czy potrafią się jeszcze modlić tak z wiarą, że zbaw z od złego? A więc czytamy w tej modlitwie o siedmiu warunkach. Siedem, jak wiemy, to jest liczba Boża. Pan Jezus nauczył swoich uczniów i myślę, że to nie jest kwestia tego, że, że mamy tę modlitwę powtarzać. I Myślę, że, ona, że można się tak modlić, ale jak dobrze wiemy, modlitwa powinna być z serca, nie z pamięci. Jeśli do Rzymian czytamy, z obfitości, chyba do Rzymię, z obfitości serca mówią usta. Nie z głowy, nie z pamięci, ale z serca. I wiemy też, że to duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Czyli modlimy się do Boga i do Pana Jezusa do duchu świętym. W Ewangelii Jana, Pan Jezus, po jakiś czas później, prowadza uczniów. W nową rzeczywistość Czyli modlitwa w Jego imieniu Czytaliśmy o modlitwie teraz Ojcze Nasz Czyli modlitwa do Ojca Ale Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana O modlitwie w Jego imieniu I przeczytajmy Ewangelię Jana Najpierw 15 rozdział Siódmy werset Ewangelia na 15, rozdział, 7 werset. <tryk> jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w Was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się Wam. Dwa czynniki. Jeśli we mnie trwać będziecie, jeśli słowa moje w Was trwać będą. <tryk> Czyli te warunki dwa muszą być spełnione. W kolejnym rozdziale Ewangelia 16 rozdział i 23 werset i 24. A owym dniu, oni z mnie pytać nie będziecie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili ojca w imieniu Moim dam wam. Dotąd oni z nie prosiliście w imieniu Moim, proście, a weźmieci, aby radość wasza była zupełna. Czyli tak jak mówiłem? Wcześniej modlitwa do Boga Ojca, ale teraz Pan Jezus wprowadza ich w inną rzeczywistość. Dotychczas modlili się tylko modlitwą Pańską, modlitwą Ojcze nasz. A teraz zaczniecie prosić w moim imieniu. Proście, a weźmiecie, aby radość Wasza była zupełna. W czternastym rozdziale, yy, podobnie to wyrażone, 14. rozdział 14, 13 werset do 15. i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim spełnię to jeśli nie miłujecie przykazań moich przestrzegać będziecie prosić w jego imieniu, czy to oznacza że jeśli pomodlimy się na początku modlitwy Panie Jezu w Twoim imieniu prosimy to czy zawsze to będzie taka modlitwa, myślę że nie Wydarzenie w moim imieniu oznacza w pełnej zgodności z tym, co Pan Jezus dla nas chce. Jeśli chodzi o modlitwę, musimy być świadomi tego, że jesteśmy bezsilni i jesteśmy zależni od Pana Jezusa. Jeśli tych dwóch warunków nie spełnimy, to nasza modlitwa może nie być wysłuchana czy nie będzie wysłuchana czyli jesteśmy zależni, jesteśmy słabi i przychodząc do Pana Jezusa stwierdzamy, nie możemy zrobić nic sami z siebie. A więc modlitwa w imieniu Pana to zgodnie z Jego wolą i zgodnie z tym, co On chce dla nas. To tak jakby w sile Jego imienia, otoczenie Jego imieniem przychodzimy do Boga w prośbach, w dziękczynieniach, ale całkowicie zdanie na Niego, nic z nas wszystko to, czego chce dla nas Pan, tak jak w tej modlitwie, co rozważaliśmy, również to, to było wyrażone, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. A co Apostol Paweł pisał o tym? Pierwszy list do Tym Otrucha, odrzućmy. Tak wiele też pisał o Tym o modlitwie. Drugi rozdział od pierwszego wiersza. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie biedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to dobra rzecz i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i widoczni do poznania prawdy. Przede wszystkim... I czytamy tutaj o czterech rodzajach modlitw. Jako pierwsze, błagania. Jako drugie, modlitwy. Modlitwy, czyli jakoś niekonkretnie skierowane bardziej ogólnie, prośby i dziękczynienia. Tak często, chociażby w czwartek, modlimy się i mamy wiele próśb. Ja myślę, że to jest dobre, powinniśmy prosić, ale czy nie powinno być tak, że najpierw powinno być uwielbione w imię naszego Pana i Boga. Tak często modląc się, prosimy Panie, daj mi to, to, to, to to i koniec modlitwy. Prościmy sobie prawa do czegoś, chcemy czegoś i mówimy Boże, daj mi to, bo, bo tak będzie dla mnie najlepiej. Zanosić błagania. Błagania to nie jest tak, że pomodlimy się i kończymy modlitwę. Właganie Błaganie to jest coś usilnego. Błagać kogoś to wydaje nam się już na kolanach. To jest takie krzyczenie przed Bogiem, że Panie daj mi. I znamy takie przykłady ze Słowa Bożego. Gdy ktoś błagał, gdy ktoś prosił o to, żeby być z czegoś zdrowiony, czy żeby się od czegoś zachować. Czytamy chociażby o apostole Pawle, który w drugim Koryntian, Koryntian, 12 rozdział prosił Pana siódmy werset, od 7 werset bym się więc w nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił bity został ciem ciało moje jakby posłanie z szatana był policzkował bym się zbytnio nie wynosił w tej sprawie trzy razy prosiłem Pana by On odstąpił ode mnie lecz powiedział do mnie Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem, pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc lubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Nie wiemy dokładnie, jaka była choroba o Pawła, jaka to była dolegliwość. Przecież to nie jest ważne. Ale czytamy o tym, że Pan nie otrzyma tego. Typu. I mimo, że on prosił, być może błagał o to, było to uciążliwe dla niego. To Pan Jezus powiedział, dosyć. Dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Bo pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Czy Pan Paweł żałował tego? Nie, najchętniej, więc lubi się bez słabościami. Aby zamieszkała we mnie moc, Chrystusowa. Inny przykład, Mojżesz. Otwórzmy piątą Księgę Mojżeszową Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, od 23 trzeciego wiersza. Święta Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, przepraszam, od 23. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie, Panie Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możno rękę swoją, któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje, i tak potężnych czynów, jak Twoje. Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu Was i wysuwał mnie i rzekł do mnie, Dosyć! Nie mów już do mnie w tej sprawie. Wejdź na szczyt góry pisga i skieruj swoje oczy na zachód, na północ, na południe i na wschód i obejrzyj to własnymi oczyma. Gdyż Jordanu tego nie przekroczysz Mojżesz bagał, bagał, Boga Żeby mógł wejść I może jako mąż Można powiedzieć beznagany Tylko raz Upadł W czasie 40-letniej wędrugi po pustyni I wydawać mi się mogło, że Dobrze znamy tą historię Kiedy po raz drugi byli u Meriba, Gdy Bóg kazał przemówić Mu do skały, a Mojżesz nie uczynił tego. Mojżesz w złości i z powodu szemrania ludu po raz drugi uderzył dwukrotnie w skałę i zniszczył w ten sposób ten piękny obraz Pana Jezusa. Pan Jezus tylko raz został uderzony. Pan Jezus tylko raz umarł, a Mojżesz ten obraz zniszczył. I dla Boga było to tak bardzo ważne. Karabła nie możesz żyć z tego kraju. Na własne oczy nie zobaczysz go. Tylko jego zło je i kaleb wejdą. Ale Bóg w swojej miłości, w swoim miłosierdziu, powiedział: weź na szczyt góry i Pisgard i skieruj swoje oczy na zachód, na północ, na południe i na wschód. I obejrzyj to własnymi oczami, gdyż żaden tego nie przekroczysz. Pogromnie również zdaje nam na tej ziemi, że oglądać przyszłość Chociaż nie jesteśmy jeszcze, nie, nie widzimy, nie możemy zobaczyć chwały Nie możemy Pana Jezusa zobaczyć, to jednak już jesteśmy przyniesieni w, w te królestwo I kiedyś dopiero na własne oczy będziemy to mogli zobaczyć Teraz jesteśmy tylko na tej górze, możemy wyobrażać sobie i widzieć z ten wspaniały kraj kiedyś, bo dopiero przekroczymy. A więc modlitwa Mojżesza, modlitwa Pawła nie została wysłuchana. Może jedna modlitwa wysłuchana ze Starego Testamentu z pierwszej Księgi Samuela, kiedy Anna modliła się od tej historii, nawet dzieci, przed małego znając historię. Czytamy w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Samuela, kiedy nawet jak Anna modliła się i usilnie błagała Boga o to, żeby dostała potomka, żeby dostała dziecko i złożyła te śluby, że jeśli Pan daje syna, to ona go odda Panu po wszystkie dni jego życia i na życiu jednostne jego słowa wiemy, że urodził się Samuel, a Kelly odpowiedział do niej wtedy w XVII wierzu, wtedy odpowiedział Heli mówiąc Idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Bóg wysłuchał modlitwę. Pan Anna urodziła Samuela, który był wielkim prorokiem, który prowadził naród izraelski, który był bardzo ważnym, który, który był bardzo ważną osobistością w życiu Izraela. Pan Jezus może nie, otwórzmy do Efezjan Przepraszam, do Filipian do Filipian Czwarty rozdział 5 wiersza Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom Pan jest blisko Nie troszcie się o nic ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie Prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Te same cztery czynniki, o których Paweł pisał do Tymoteusza. W modlitwie, w błaganiach, dzięki rzymieniem i prośby. Cztery, cztery warunki, aby powierzyć je Bogu. I jakie cudowe następstwo możemy z tego mieć wypełnienie Bożym pokojem. Wszyscy pragniemy Bożego pokoju. Ale ktoś kiedyś powiedział, przeczytałem o tym, że jeśli będziemy słabi w modlitwie, to będziemy słabi we wszystkim. Ten bój w modlitwie życzyłbym sobie i nam wszystkim, żebyśmy potrafili bojować w modlitwie. I bój to nie jest jakaś tam modlitwa, która trwa 2 3 minuty, ale to jest usilne właganie. Boga. Ale jak mówiliśmy, musimy modlić się też zgodnie z Jego wolą. Jest tak wiele czynników, które wpływają też na to, że może nasze modlitwy odbijają się od ściany. Albo nie wychodzą z pomieszczenia, w którym się modlimy. Dlaczego tak jest? Jestem przekonany, że wina leży po naszej stronie. To nie jest wina Pana Jezusa, Boga, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, ale nasze. Być może grzech jest w naszym życiu coś nieuporządkowane musimy wiedzieć, być świadomi tego, że Bóg może naszych modlić, nie wysłuchać a my się to z czytamy bez przestanku się modlić być może ktoś nie potrafi w nocy spać i można powiedzieć to bracie, możesz się modlić przez wiele godzin i znamy tak wiele babczy wśród nas, które są które wieczorami modlą się za każdego z nas. Możemy dziękować Bogu za takich ludzi, którzy pamiętają o modlitwie i którzy modlą się za każdego z wiarą. I można powiedzieć, że to jest taki bój. Jeśli jeszcze chodzi o modlitwę, <śmiech> wyróżniamy cztery pozycje, kiedy możemy wyjść przed Panem. Jest to pozycja, możemy klęczeć przed Panem, możemy przed Panem stać. Możemy przed Panem siedzieć i możemy przed Panem leżeć. i Parę przykładów może, jeśli chodzi o klęczenie. Stamy już królu Salomonie. Pierwsza królewska otwórzmy. Jesteśmy rozdział. Pierwsza księga, który jest po rozdział, 54 wiersz. Gdy Salomo dokończył wszystkich swoich modlitw do Pana i wszystkich tych błagalnych próśb, powstał ze swojego miejsca przed ołtarzem Pana, gdzie klęczał na kolanach z rękami wzniesionymi ku niebu. Znamy modlitwę Salomona, kiedy prosił Boga o mądrość. I to jest właśnie to jest przykład modlitwy, która jest zgodnie z wolą Bożą. On nie prosił o bogactwo, nie prosił o chwałę, a jednak otrzymał Bóg. Bóg, jeśli prosimy zgodnie z Jego wolą, da, daruje nam o wiele więcej niż prosimy. Jeśli chodzi o, o nasze ręce w czasie modlitwy, również nie czytamy, że one mają być złożone z przodu, czy z tyłu, czy sklecione. Myślę, że nie wypada modli się z rękami w kieszeni. Pismo Święte nie ukazuje nam ani jednego fragmentu, jak mają być nasze ręce ułożone jedynie. Czytamy o tym, że ręce zniesione ku niemu. I czytamy to kilkukrotnie, że modlono się z rękami zniesionymi do góry. Można również siedzieć w modlitwie. Przykład z drugiej księgi Samuela, kiedy Dawid siedział. Druga księga Samuela, siódmy rozdział, osiemnasty werset. Poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł Kim ja jestem Panie Boże? A czym jest mój to, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Dawid usiadł przed Panem. Również jeśli chodzi o nas jest to pozycja, która wypada nam, aby się modlić. Przez Boże czwartki modlimy się na kręcząco, w niedzielę wstajemy i myślę, że to jest dobrze, tak się modlić możemy. Również można modlić się stojąc. Właśnie, to czytamy w drugiej Księdze Kronik, około jeden przykład podam. Druga Kronik, 20 rozdział. <tryk> Rafał Król i i szósty wiersz. Jego stanął wobec zgromadzenia Judy Jeruzalemu, w świątyni Pańskiej przed nami Widzincem i rzekł Panie Boże Ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesie? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Trzecia pozycja. Możemy stać przed Panem. Jeszcze jest czwarta: Można leżeć. Akurat nie ma żadnego przykładu, ale że gdzieś w księdze Esdrasza jest, kiedy Ezdrasz położył się przed Panem. I położenie się przed Panem to już jest wyraz totalnej bezsilności kiedy nie jesteśmy w stanie nic zrobić, tylko upaść na, na naszą twarz i możemy tylko krzyknąć Panie, i nic więcej. A więc musimy prosić z wiarą. Tak jak wcześniej powiedziałem, dlaczego też nie otrzymujemy? Dlatego, że źle prosimy. Jakub w swoim liście pisze, Lista Kuba, piąty rodzie, czwarty rozdział, przepraszam, wiersz trzeci. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to służyć na rozpokojenie swojej namiętności. Źle prosicie. Kolejny czynnik, który może wpłynąć na to, że nasze modlitwy nie będą wysłuchane. Czy prosimy Pani, tak jak mówiłem, daj mi to, bo tak będzie dla mnie dobrze. Czy prosimy Panie, jeśli jest Twoja wola, to daj mi to, jeśli nie? To pomóż mi to zrozumieć, dlaczego mi tego nie dajesz. Nie jest nigdzie napisane, jeśli nasza modlitwa zostanie wysłuchana, czy to się stanie za godzinę, za dzień, za rok, czy za 10 lat. Ale Bóg, jeśli nasza modlitwa wysłucha, to nam spełni. Musimy tylko na to cierpliwie czekać. Job. Dobrze znamy historię Joba, kiedy przyszło to wielkie doświadczenie. Potrafię podziękować za złe. Księgajowa. Księgajowa drugiego widział dziesiąty wiersz. Odpowiedział jej. Może ten dziewiąty wiersz. I rzekła do niego żona, czy jeszcze twarz swojej pobożności złożyć Bogu i umrzej. Odpowiedział jej: Mówi, że jak mówią kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Tym wszystkim jest grzeszył Job z tym, z tym Job, człowiek, który można powiedzieć był beznagany, a na którego spadło tak wielkie doświadczenie. I według faktem nie jest przeciwko Bogu, ale potrafił szczerze podziękować za to, co otrzymał. I nie było to coś miłego. Tak wielkie doświadczenie. Człowieka, który miał wszystko i wszystko stracił w ciągu kilku, kilku chwil A jednak tak mocno stał przy Panu I mój syn uczy mnie modlitwy Kiedyś <śmiech> lato siedzimy na dworze I były winogrona na stole I on mówi <śmiech> Ja sięgam tak po te winogrona A Benis mówi Tato Amen Mój Syn, uczyń, zawsze wszystko dziękujcie. I tak, to jest taka nasza odpowiedzialność przed naszymi dziećmi, żeby ich uczyć właśnie modlitwy. Żeby za wszystko dziękować, kiedy stoi też kawa i będziesz podchodzi składa rączki i mówi Tato Amen. Czasem nawet doprowadzenie do wstydu. Takie są nasze właśnie dzieci, panie. Jest taki numer telefonu, który jest nigdy nie zajęty. Kiedy <śmiech> dzwonimy razem do kogoś, słyszymy w telefonie, że linia jest zajęta. Dzwonimy drugi raz, zajęta. Trzeci raz, znowu zajęte. Do którejś razem, w końcu się dozwaniamy. Ale Bóg jest zawsze na linii. Bóg zawsze chce nas słyszeć jest zawsze przygotowany na naszą modlitwę. Jest taki numer telefonu. 5015. Znamy go. Sam 50. Sam 50. 15. wiersz I wzywaj mnie w miłode doli. Wybawię się. А ты мне не osiem.